Mówisz ludziom, narysuj cokolwiek. Dać dziesięciu ludziom kartkę papieru, ołówek, narysuj cokolwiek. Oni będą mieli problem. Ale powiesz im, narysuj narzędzie zbrodni, to od razu każdy z nich, wiesz, już, już ma ukierunkowany myśli na coś i może właśnie przez ten kontekst wykorzystać swoją kreatywność, żeby coś wymyśleć. I tak samo jest z grami wideo. Jak wrzucisz kogoś na wodę, na głęboką wodę bez żadnych. No, bez żadnego ukierunkowania, to tro, trochę czasu ci zajmie, zanim rozgryziesz, co chcesz zrobić ale jak jesteś już ukierunkowany, masz ten kontekst, to już od razu płynnie ci to idzie. A w grach, wiesz, oczekujemy od gier natychmiastowych bodźców, więc dlatego większość gier ma od razu daje nam jakiś kontekst. Alchemia Gier. 2.0 Szanowni słuchacze, szanowne słuchaczki, oraz szanowne słuchające osoby niebinarne: Mam dzisiaj niewypowiedziany zaszczyt zaprosić Was na pierwszy odcinek rebootowanego, zrestartowanego podcastu Alchemia Gier. Jest to podcast o dość burzliwej historii, nagrywany do tej pory z Michałem Dżery Brakowiczem, który uspokajam od razu, najprawdopodobniej w kolejnych odcinkach naszego restartu się pojawi. Póki co jednak mam niewyobrażalny zaszczyt przedstawić wam... Sika, który będzie mi dzisiaj towarzyszył w naszych rozważaniach na pewien temat okołogrowy. Siku, słyszysz e, Oczywiście, Wspanale. bardzo dobrze Ci słyszę. Dobry wieczór, dzień dobry e, wszystkim słuchaczom. Ciebie również, Michale, e, witam na, na łączach. <laughs> bardzo mi miło, o, bardzo tak. mi miło e, Cię słyszeć. Mnie również. E, a zatem, skoro formalności mamy już za sobą, dzisiejszym tematem naszych rozważań e, będzie. Nie jedna konkretna gra, jak to przeważnie miało miejsce w poprzedniej inkarnacji alchemii gier, a temat, temat, który postanowiliśmy razem z Sykiem poruszyć i potraktować jako przedmiot rozważań w naszym najnowszym podcaście. Tym tematem są sandboxy. Piaskownice, gry z otwartym światem, jakkolwiek je zwać, jest to, na razie nakreślmy ramy naszego tematu, jest to sytuacja, w której gracz nie ma jednej, jednej, jednej ustalonej ścieżki, czy też kilku alternatyw, a pewne, otwarty, pewien otwarty obszar, który może eksplorować w nielinearny sposób, w zależności od własnych preferencji i na którym może, tak jak w Piaskownicy, bawić się, próbować pewnych rzeczy, tworzyć pewne powiązania z tym światem wykonywać questy dla określonych frakcji, albo odkrywać sekrety jakie ten świat skrywa wszystko to w sposób, który zapewnia mu dowolność i w trybie, który, którego nie narzuca mu gra a który sam gracz sobie dyktuje, a zatem sequel czy przypominasz sobie może pierwszą w swoim życiu grę z otwartym światem, w jaką było dane ci zagrać? Zanim odpowiem na twoje pytanie, to powiem jeszcze jedną rzecz, bo e, no, zdefiniowałeś gatunek, ale dla mnie w ogóle taka zabawna sytuacja. Dla mnie zawsze sandboxy i gry z otwartym światem to były jakby dwa różne gatunki. I ja nadal cały czas uważam, że to są po, po, po trochu dwa różne gatunki. O, już pie -pie pierwsze starcie. No, dajesz <laughs> e, Dlatego, że mm, przynajmniej ja sobie tak to wyobrażam, że Sandbox mamy taką sytuację, że Sandbox to jest gra, gdzie yy, gracz ma dowolność w podchodzeniu do rozgrywki, taką totalną, ta totalną wolność i yy, czy, to, czy to wykonuje misje fabularne? czy też y, skupia się na całej aktywności pobocznej, jaką funduje mu y, deweloper, który tam umieścił, nie wiem, łowienie ryb, jakieś zbieractwo, robienie interesów, no, kradzieże samochodów, jaką grę sobie poźmiemy tam są te aktywności poboczne. Y, natomiast gry z otwartym światem to są takie jak na przykład... Y, ja tutaj też zaliczę w pewien sposób y, gry z Metroidvanie, czyli gry, gdzie dostajemy dostęp do pewnych części y, świata trochę później, ale mamy całą mapę, którą możemy sobie eksplorować i na przykład takimi grami dla mnie są Batmany z serii Arkham. Dla mnie Arkham City y, jest, jest grom z otwartym światem. Yy, ale nie jest sandboxem bo nie możemy Batmanem robić innych rzeczy niż bycie Batmanem po prostu jesteśmy Batmanem, tam jakieś znajdżki możemy sobie ewentualnie zagadki nigmy yy, rozszyfrowywać dlatego ja zawsze się starałem ten, to, to rozgraniczać I, i teraz odpowiem na twoje pytanie, czy ja pamiętam swoją pierwszą grę z otwartym światem yy, wydaje mi się, że to będą myślę, lata 90. i to będzie i teraz nie wiem, czy to jest otwarty świat, czy nie. Teraz mam taką zagwostkę. Wydaje mi się, że to będzie pierwszy Harvest Moon na PlayStation i gdzieś w tym samym czasie równolegle Fallout, ale dwójka. Bo jedynkę nie jakoś tak trochę ciężej mi mówi, że to jest otwarty świat, bo tam były te ograniczenia czasowe o ile pamiętasz, że musieliśmy znaleźć mhm. chipa i tam tutaj tak, to nie było takie, ale w drugiej części nie było takiego ograniczenia i, i, i ja tak sobie zawsze myślałem, że Fallout jest y, drugi, jest grom z otwartym światem, aczkolwiek no możesz mnie tutaj wyprowadzić z błędu. Znaczy no to, jak wiadomo, wszystkie tego typu definicje muszą być nieostre, bo zawsze są gry, w których możemy się spierać, czy to jest otwarty świat, czy nie jest, na przykład, nie wiem, takie Diablo 2, czy według ciebie jest z otwartym światem, czy jest grą w liniową, znaczy on jest liniowy, ale ten świat jest tak trochę jakby otwarty, co nie? To jest... No możemy wrócić do, do miejsc, gdzie wcześniej byliśmy, ale nie możesz tak, że zaczynasz grę i nie możesz sobie ruszyć nagle do czwartego aktu. No niby tak, e... ale to wiesz, ale... I chyba, nie, no tak właśnie to, to, to duży jest świat, ale to jest liniowa historia. I nie ma tam żadnych aktywności pobocznych. To nie jest tak, że... Znaczy jest trochę kwestii ma... drugoplanowych, których nie musisz wykonywać w ramach jednego aktu, żeby popchnąć hmm. fabłę do przodu. Okej, okay, masz rację. No ale to... Hmm, jest cały czas robienie tego samego. Idziesz do lochów i czyścisz z mopków. Hmm faktycznie, dobra, o, zwracam honor, masz rację to y, Diablo nie jest groz... znaczy nie można się kłócić, że jest grozo, sandboxem. Tak? Ani sandboxem, kurczę mhm. to jest za zamieszanie z terminami z rzucamy terminami, w no, to, to nie jest zbyt y, łatwy do zdefiniowania mhm. y, gatunek, bo podejrzewam, że jeżeli zrobiłeś jakiś research taki historyczny y, ja przyznam się, że nie robiłem ale podejrzewam, że jakieś pierwsze, pierwsze gry z otwartym światem to będą jakieś tekstówki z, Atari albo z Commodore tak, ale jakbyśmy się ograniczyli do takich trochę bardziej konwencjonalnych to to będą te zachodnie gry RPG wiesz, pierwsze The Elder Scrolls The Wizardry mhm. Might and Magic to są właśnie tego gry że, tego typu gry, że masz wielki mhm. świat i ten świat no jesteś zostawiony sam sobie z tym, z tym światem i robisz jakiegoś tam prostego questa głównego ale generalnie chodzisz sobie i coś i zwiedzasz ten świat, a opcje interakcji z nim masz dość ograniczone, więc no tak, wygląda, tak wyglądały początki tego. A jakbyś powie, jakbyś teraz spróbował określić swój ulubiony, swoją ulubiony grę z otwartym światem? O kurczę, to... Czekaj, Yakuza jest z otwartym światem, bo ja się... Tak, tak, to jest no to otwarty świat. Jakoś grę, swoją ulubioną grę z otwartym światem poza Jakuzą. No dobra. Zabiłeś mi ćwieka, bo... Nie, nie, nie, nie żartuję, oczywiście. Się miałem się... powiedzieć Yakuza, miałem powiedzieć jakuza, ale okej, okay, powiem coś innym, pomyślę, muszę chce pomyśleć. Wiesz co, mam bardzo dobre wspomnienia, tylko też mm, to jest gra z otwartym światem, ale to nie jest moim zdaniem sandbox to będzie Morrowind ja mam bardzo ciepłe wspomnienia z y, trzecim Elder Scroll'em Morrowind, ale i, Morrowind tak. chyba jest sandboxem w tym sensie, że możesz y wybierać. No tak, możesz no tak, masz rację, mogę wybierać sobie różne tak, tak, tak, tak. No, wiesz, różne frakcje, jakieś tak. wchodzić w układy, nie układy, robić kwestie poboczne, mm -hmm. zapisywać się do różnych gildii, popychać jakieś linie fabularne, drugoplanowe i to jest tak. dla mnie to jest akurat bardzo dobry tak. przykład sandboxu to... i otwartego świata. Masz rację. To, to Morrowind, Morrowind i później Skyrim, aczkolwiek Skyrim ja bardziej lubię sobie sam pojać historię przez miejsca, które, które odwiedzam. Ja tam, powiem szczerze, nawet nie czytałem w pewnym momencie tych wszystkich zadań tylko klikałem, klikałem, klikałem, a później sobie szedłem do, do jakichś dungeonów zwiedzałem to i sobie wymyślałem w głowie gdzieś tam historię, co tam się mogło zdarzyć. No tak, tak, teksty pisane w Skyrimie to jest wyższa forma tortury a nie, a nie element no. budowania świata przedstawionego, bo niestety tak drętwych tekstów w grze to nie widziałem od nie wiem kiedy no ale ja, ja też bardzo sobie wysoko cenię Skyrim'a jako tego typu grę, w której y, możesz pochodzić po, po świecie, porobić sobie różne rzeczy, ale co nas pociąga? Bo, y, jak, jak myślisz? Tak Skaczemy trochę po tych tematach, może skupmy się na, na czymś konkretniejszym, na samej esencji. Mm. Y, dlaczego chcemy grać w otwarte światy? Dlaczego na przykład y, y, odmawiamy sobie przyjemności grania w grę, która ma idealnie zaplanowaną dla nas, znaczy może nie odmawiamy sobie, ale są gry, które mają idealnie skrojoną fabułę, idealnie zaprojektowane doświadczenie dla nas graczy a są takie, w których to doświadczenie jest rozsmarowane i my sami sobie chodzimy jak po supermarkecie i wybieramy sobie z niego pewne rzeczy, które lubimy robić i co nas tak bardzo pociąga właśnie w tym wybieractwie wolność ale ta wolność jest zawsze iluzoryczna, więc... No jest, jest, ale wolność w ramach świata przedstawionego. I takie, wiesz... Mm, myślę, że, że, że ludzie są żądni przygód eksplorowania różnych rzeczy. Świat rzeczywisty im nie daje tej możliwości. A jeżeli wchodzą w wielki świat, który ma dziesiątki a e, jak nie setki godzin e, tajemnic zakątków do zwiedzania i tak dalej przed graczem, to jest rzecz, która ich, ich pociąga i wydaje mi się, że oni zresztą bardzo fajnym przykładem jest to jak, jak CD Projekt Red mówiło ile osób nie ukończyło Wiedźmina i tak samo było ze Skyrimem że jaki procent graczy w ogóle tę gry ukończył to, to, to ukończył wydaje... w sensie przeszedł w główną linię fabularną tak, w główną linię fabularną mhm. taką ciekawostkę może rzucę w tym momencie jednym z pierwszych modów do Skyrima był mod usuwający głównego questa nie wiedziałem Proważnie. o tym chyba drugim pierwszym znaczy drugim, najpopularniejszym jednym z pierwszych modów to był taki podmieniający pająki na niedźwiedzie bo wielu ludzi z arachnofobią grało w tę grę a tam pająki w Skyrimie są całkiem sugestywne Tak. Więc no dobra, ale właśnie moim zdaniem to jest bardzo ciekawe mamy już tego sandboxa i wywalamy z niego głównego questa, ponieważ on jest tak jakby antytezą tego sandboxa. W sandboxie chodzi o to, że sami sobie projektujemy doświadczenie, a główny quest jest czymś, czymś co nam to doświadczenie narzuca w pewien sposób. I wydaje, wydaje mi się, że to jest właśnie sednem popularności tego typu gier. Mamy z drugiej jednak strony istnieje zjawisko, ja sam tego zjawiska kilka razy co najmniej doświadczyłem w różnych grach, które portal TV Trops nazywa Quick Sandbox. To jest tego typu doświadczenie, że wchodzisz w grę z otwartym światem mhm. i nie, nie wiesz, co robić. Nie? Ta gra gracie rzuca na głęboką wodę w środek świata, niczego nie tłumaczy, nie, nie podaje żadnych sugestii, co masz dalej robić i bez tych sugestii, bez tych bodźców od gry, to nie wiesz, chodzisz od jednego nie wiem, miasta do drugiego, nie, nie wiesz, czym się zająć, nie, nie, nie umiesz spriorytaryzować swoich doświadczeń, czyli co ci przyniesie korzyści, a co nie. I dlatego tak chodzisz sobie po tym <śmiech> świecie nie, od jednego questa pobocznego do drugiego, nie bardzo wiesz, nie, nie jesteś ukierunkowany na nic i dlatego ten świat taki Rozpływasz się, ten świat cię wciąga jak ruchome piaski I y, y, paradoksalnie Cię krępuje y, Miewałeś czasem takie doświadczenia? Słuchaj, moje jedno z pierwszych y, Wspomnień y, Związanych z Graniem To jest y, taka gra Czy może nie, nie jedno z pierwszych ale Bo pierwsze to były gry ale y, byłem u kogoś I ktoś mi pokazał Grę agentu USA na komodore. I nie wiem czy kojarzysz ją tam. Nie, nie, jesteś... ja, ja jestem za młody na takie rzeczy. To, to, to był jakiś tam Początek lat 90. Ja miałem, miałem, miałem 7-8 lat I ktoś mi tą grę pokazał yy, Gdzie miałeś mapę Stanów Zjednoczonych jeździło się Pociągiem, między tymi miastami Była jakaś no wiesz, masz, Jesteś pierwsza, druga klasa Postawówki i angielski yy, Wtedy wchodził o, W postawie programowej czwartej klasy Więc tyle ile yy, Tam na jakichś zajęciach dodatkowych Na świetlicy złapałeś tego angielskiego to się też Grom, która była projektowana przez dorosłych, prawdopodobnie dorosłych głównie. I, i, to, I to był otwarty świat, gdzie nie było właściwie wiadomo co robić, nie wiadomo, bo całe Stany Zjednoczone były do zwiedzania do, no, enigmatyczna nazwa agentu USA. I to jest właśnie może ta, takie, takie moje pierwsze z, zetknięcie z, z sandboxem. Ciężko powiedzieć, to był sandbox, bo nie pamiętam dokładnie, ale tam były wiesz, zmiany czas, stref czasowych. E, no, no takie, takie naprawdę rozbudowane to było. Przynajmniej tak, tak mnie się wydaje, że każde miasto miało swoją panoramę. E, Był podział na dzień i noc i, i jakieś zadania do wykonania w każdym z miast, prawdopodobnie. I e, ja wtedy nie wiedziałem, co tam robić. Graliśmy, powiedzmy, no, jeden wieczór, później któryś raz się spotkaliśmy i znowu tą grę odpaliśmy i graliśmy, graliśmy, graliśmy i nie wiedząc, co właściwie robimy, co, co, o co chodzi i tak dalej, więc to takie, to takie moje pierwsze wspomnienie. Natomiast czy, czy trafiałem do, do, do sandboxa i nie wiedziałem, co robić? Mam jedno takie yy, wspomnienie z poprzedniej generacji. Yy. Które, z, gra z którą się totalnie rozminąłem mm, i to był e, fe, fe, fe, Just Coast 2 Just, a Just, Just Coast, kojarzy, nie miałem przyjemności grać ale słyszałem o tych grach Mm, olbrzymi świat, gdzie właściwie jesteśmy nastawieni na niszczenie, jest jakaś walka między... bo to jest kraj, mm, który jest... Jakaś topa... tropikalna wyspa z, y, tam, z wątkiem czy... narkotykowym, dobrze pamiętam? Mm, to, wiesz co, to, to jest bardziej tak, że mamy... trafiamy do państwa totalitarnego, powiedzmy komunistycznego, gdzie jest, rządzi junta wojskowa. Y, bardzo możliwe, bo teraz już nie pamiętam, czy oni się zajmują narkotykami, ale pomagamy ruchowi oporu odbijać punkty, mm, i właściwie na tym polega gra. Są oczywiście misje, które gdzieś tam popychają główny wątek, ale yy, tak naprawdę cała gra polega na tym, że poruszamy się dowolnie po mapie, odbijamy kolejne punkty, niszczymy, za to punkty, yy, odbijamy jakieś posterunki, bazy, yy, jeździmy samochodami, samolotami yy, i pływamy łódkami. Także Odbiłem się od tego całkowicie, bo troszeczkę ruszyłem główny wątek i zacząłem sobie podróżować. Ja mam takie skrzywienie, że lubię sobie czyścić mapę ale myślę, że tym wrócimy trochę później mhm. I, i zacząłem czyścić tę mapę i się totalnie odbiłem po prostu mm, no zupełnie ilość tego, tego wszystkiego mnie przeraziła i, i, i po kilkunastu chyba godzinach sobie dałem spokój, szczególnie, że ten główny wątek do niczego wydaje mi się nie prowadził takiego sensownego, po prostu byliśmy e, popychani przez jakiś głos w słuchawce do robienia kolejnych rzeczy które i tak robi się po, poza, poza misjami Yy, tak, właśnie yy, to jest pewien paradoks tych gier z otwartym światem, że z jednej strony chcesz mieć dowolność, chcesz sobie chodzić gdzie, gdzie, gdzie chcesz, a z drugiej strony chcesz, żeby gra powiedziała ci, co warto robić, jak warto się mm -hmm. zachowywać, w jaki sposób, yy, jakie aktywności podejmować, żebyś czuł, że twoja postać robi się coraz potężniejsza albo coraz bardziej... Yy, no, że, że popychasz tę grę w jakiś sposób do przodu, nawet jeśli nie w ramach wątku głównego. Wróćmy tu do Skyrim'a, bo to jest takie chyba nasze główne wspólne doświadczenie. On to mhm. moim zdaniem robił bardzo dobrze, w tym sensie, że wiesz, na, na początku rzucają cię tutaj przed egzekucją, nie? wlatuje smok yy, i niezależnie od tego, kogo tam wybierzesz, to pierwsze nie wiem, dwie, dwie godziny gry idą tak samo, że wiesz, idziesz do pierwszego miasta, tam się trochę rozglądasz, wypełniasz jakieś te podstawowe questy, że nie wiem yy, przeskazujesz komuś list czy coś takiego. Yy, później gracie kieruje... Yy, do, do świątyni na górce. Dokładnie, do, do świątyni... Nie, nie, nie, nie, nie, czekaj to, bo yy, na razie jesteś w, w jednym mie mieście, mniejszym. Mhm. Yy, gracie przepycha przez taki łańcuch górski i tam zahaczasz o, o ten... O, yy, te lochy, wiesz, że tam bijesz się z zombiekami, łapiesz ten złoty szpon. No to właśnie jest na, świątynia Ta, na górce, myś taka. Myś tak z... mówisz o, o tej dużej górce? Nie, to było taka, no chodziło się pod górkę i była świątynia, gdzie się wchodziło. To była taka, taka no i później się chyba schodziło w dół, ale wejście było tak po schodkach trochę w górę. Tak, w górę, no. w górę. Tam wchodzisz, tam czyścisz te świątynie, yy, wiesz, jak już się obsługuje te drzwi, jak yy, yy, no i jak on ot, otwiera się tym szponem te mhm. stare drzwi, wchodzisz tam, pochłaniasz ten, to pierwsze słowo, smocze słowo, czy jak to się tam nazywa w tej mitologii, no już mniejsza z tym, wychodzisz, idziesz do dużego miasta, tam, tam wiesz, spowiadasz się temu władz z tego miasta, potem idziesz zabić swojego pierwszego smoka i nagle wzywają cię na, to, na tę wielką górę i w tym momencie gra cię zostawia. Okej, okay, możesz sobie iść na tę górę, ale już mm -hmm. w, wiesz o tym świecie przedstawionym tyle, że możesz sobie wybrać, czy chcesz iść na tę górę teraz, czy może na przykład pozwiedzać sobie, yy, czy byś na północ, na południe. Yy, wiesz już w jaki sposób operować yy, w, w ramach świata przedstawionego. I to, to jest moim zdaniem bardzo fajnie przeprowadzone, choć dialogi mogłyby być lepsze, ale to jest, to, jest, to, jest, to są niestety główny grzech gier Betezdy. Okropne dialogi. Yy. <śleskuj> tutaj Powiem tylko jedno, że, że Fallout 4 jeszcze, jeszcze więcej grzechów miał niż, niż, niż Skyrim, jeżeli chodzi o dialogi. Nie, nie, nie miałem przyjemności niestety z tą grą. No ja to, jeszcze, to, dla mnie mm. Fallout to od Bethesda to jest New Vegas. I no to i, i jako i wydawca. Tak no. I tyle. Y, no dobrze. Y, jeśli chodzi o moje takie doświadczenia z takimi ruchomymi piaskami w ramach sandboxów, to przychodzą mi do głowy dwa. Pierwszym z nich jest Gothic 3, Dwie pierwsze gry radziły sobie z tym bardzo dobrze, też trochę tak jak Skyrim, że przedstawiały główny wątek, tak trochę cię wprowadzały w ten świat, i gdy już stałeś bardziej na, na, mocniej na własnych nogach, to, to mogłeś sobie robić w tym świecie, co chciałeś. A trójka to tak: rzucacie na zupełnie nowy kontynent. Bijesz się tam z orkami i nagle grałeś w, gotiki, w któregokolwiek gotyka? Wiesz, co? Bardzo, bardzo. Mam krótki, krótką styczność z gotykiem. Zagrałem prawdopodobnie 10 lat po premierze w jedynkę, bo wiedziałem, że ta gra jest kultowa i się totalnie odbiłem. Nie, bo to, bo to, to, są, to są bardzo złe gry, ale one są złe w bardzo interesujący sposób i dlatego ja je lubię. W każdym razie mamy ten gigantyczny kontynent i to jest taki y, klasyczne ruchome piaski, że nic nie wiesz, co masz robić. wiesz Masz znaleźć jakiegoś tam czarownika, którego znasz z dwóch poprzednich gier, ale nikt nie wie, gdzie on jest. Łazisz od jednego miasta do drugiego. Gra w żaden sposób ci nie motywuje. Do, y, w żaden sposób nie wciąga cię w ten twój świat. Wydaje mi się, że a drugim przypadkiem y, jest Far Cry 2, który rozgrywał się w Afryce Byłeś jakimś, nie, nie pamiętam o, o co tam chodziło, ale Farkaje generalnie mają bardzo zapominywalne fabuły okej okay. ja, ja, ja, ja, ja ma, masz jakąś inną opinię bo... akurat miałem taki później miałem taki wątek poruszyć gier Ubisoftu i Far Cry między innymi, ale mów mów to, to, to wypłynie no dobra, no to ma, mamy tego Far Crya dwójkę i on tak samo, pokazuje ci co ma, pokazuje ci wielki świat ale w tym świecie nie bardzo jest to robić możesz tylko jeździć od jednego miasta do drugiego tam się cały czas odradzają przeciwnicy, ci sami na drogach na checkpointach, zawsze cię atakują, nie możesz z nimi pertraktować, nie możesz się przekraźnić z tych rzeczy. I to, to jest też niestety kolejna wada i to właśnie chyba, wydaje mi się, że o tym chciałeś porozmawiać a propos Ubisoftu, że one oferują sandboxy, w których niewiele jest do roboty. <grym> Dokładnie, aczkolwiek ja z yy, powiem tak, ja jestem, bo, bo, bo Ubisoft to są dwie marki sandboxowe, to jest yy, Far Cry, i watchdogs I, uh, assassins creed a nie to jest tak to tak tak tak tak takie tak tak tak jest. tak tak to, tak, tak. Że, wiesz, że Watch zapomniałem o tej grze akurat ale, Znaczy nie, ale... o Watch bardzo łatwo jest zapomnieć <laughs> Ale y, chodzi mi o, o, o um, Assassin's Creed I, i jest, ludzie się dzielą na takich, co lubią obie Lubią Far Cry'a albo lubią Assassin's Creed. Ja jestem osobą, albo żadnej tak A ja jestem w tej grupie, która lubi Far Cry'a I nie cierpi wręcz Assassin's Creed'ów e... Możesz wytłumaczyć czemu? Wiesz co, to, to nie jest kwestia otwartości świata To nie jest kwestia otwartości świata Tylko jedno z... Kupiłem konsolę PS3 I jedną z pierwszych gier, którą Sobie zafundowałem Był Assassin's Creed 1 I to była gra, którą Powiedzmy Ogrywałem równocześnie Z... Mm, z innym sandboxem, o to jest najciekawsze to, Tutaj to może to fajnie Z Infamousem, to była gra ekskluzywna. dla... Infamous. Tak. Dobre wspomnienia mam po niej. Tak i to jest dosyć, to było dosyć ciekawe na, na, Z różnych Powodów, po pierwsze gra była trudna i Mówimy o InFamousie. Gra była trudna, oferowała mm, Wysoki poziom Rozgrywki, to znaczy Te wszystkie moce, które dostawaliśmy Jako call one można było je w różny sposób stosować i to nie było takie po prostu e, łatwe przejście. Tam można było zginąć po prostu od zwykłych pionków na dachu, po prostu mieli kałasznikowe i wyskakiwało się, a oni po prostu puszczali ci zresztą serię, więc tam dużo było kombinowania, dużo było takich aktywności pobocznych, które w zasadzie nie trzeba było wypełniać, bo i tak ten główny wątek zapewniał sporo misji, ale można było sobie porobić stunt jumpy, można po, po, pozbierać te szardy, które y, gdzieś tam były powbijane po tym wybuchu Hmm. były też oczywiście misje dodatkowe i yy, były te misje czy jesteś dobry, czy zły ten, ten wybór był dosyć fajny i, i, mhm. i to, była, to była gra, którą, którą odpaliłem powiedzmy jako pierwszą aczkolwiek ona nie była pierwsza pierwszą to było w ogóle Heaven Sword, Sword, ale to już spuśćmy ze słonem milczenia <głos> to <głos> yy, a później był Assassin's Creed 1 gdzie yy, te wszystkie braki Asasina uderzyły mnie z taką siłą, ale to już było taki czas, kiedy ja już byłem osobą, um, która grała świadomie. To było 10 I lat i temu. W, nie wiesz co, ja kupiłem konsolę w 2011. A, to chyba, że... To już miała była nieza biblioteka gier, bo to mhm. nie, nie kupowałem przy premierze, ja, ja wcześniej miałem no Dobrze, yy, Dobrze, ale wracając do rzeczy, mówiłeś, że byłeś osobą świadomą i tak, podchodzisz i, do i, tego Asasina i... I widziałem po prostu te wszystkie braki to, to, że za każdym razem trzeba było powtarzać identyczną sekwencję yy, czyli wchodzimy na wieżę odblokowuje nam jakiś tam obszar, idziemy, wypełniamy misję dla jakichś yy, mnichów później jakie, jakieś zabójstwo i to wszystko było po pierwsze bardzo łatwe, to, to było mm, gameplayowo było łatwe, no naprawdę to było mm, nie wymagało właściwie niczego od, od gracza Oprócz wciskania jednego przycisku eee, Czyli kont, nie kontra to była w dwójce Ale, ale chyba tak jakoś tak dosyć łatwo to poszło. Olbrzymie odległości Które pokonywało się na tym koniu Gdzie absolutnie nic się nie działo I trzecia rzecz ja czułem olbrzymi rozdźwięk, ale to mówię, to już nie jest yy, nie poruszam temat trochę spoza naszej rozmowy o Sandboxie. Ten rozdźwięk między światem współczesnym a tymi wspomnieniami i te wszystkie sceny, yy, gdzie yy, pochylasz się nad, tym, o, nad tą osobą, którą zabiłeś. I, i te, te wszystkie sceny, które Aha. ja wybijałem totalnie z immersji. A po drugie, to, to, to, to jest kolejna rzecz, która największa, największą zbrodnią serii Assassin's Creed są misje, gdzie trzeba kogoś śledzić, i trzeba podsłuchiwać te tak. pierwsze rozmowy. To jest po prostu zmora, i ja uważam, że ktoś powinien tam zrobić naprawdę u tych Kanadyjczyków porządek, bo y, to, tego się to, to, to, to, to absolutnie jest rzecz, gdzie ja dochodzę do misji. Załóżmy, grałem w czwartą część, dochodzę do misji, gdzie muszę kogoś śledzić i ja nawet do niej podchodzę, ja wyłączam grę i wychodzę, i wychodzę na papierosa. <grym <grym <grym to już do, do, tego, do tego absurdu było, ale to... A to, to, to się odnosi małem... do całej serii, czy tylko do pierwszej części? Wiesz co, w dwójkę bardzo nie wylegrałem. No. Trochę się zmieniła, trochę zmienia się walka, ale i dwójka tak to było... Była gigant... nie, dwójka to była taka gra, oni wzięli sobie całą krytykę, jedynki do serca i wszystko poprawili. I to jest, ta gra jest naprawdę dobrym doświadczeniem, nawet dzisiaj po, polecałbym ci dać jej szansę, bo to jest to, to jest coś fajnego. Ja właśnie... Mm -hmm. mów, mów, mów. Mów, Dalej mów, mów, mów. Bo ja, ja tak właśnie widziałem ją, powiedziałem widziałem ją, trochę pograłem na remasterze I, i, i ta Ezio Collection wyglądała bardzo fajnie, ale ja zraziła mnie już kolejne części, bo trójkę dostałem w ramach usługi PlayStation Plus. i zacząłem w to grać i podziękowałem, bardzo mi się podobała. Natomiast zachęcony światem pirackim yy, bo oglądałem serial Black Sails i, i, i kupiłem sobie czwórkę i pierwszy kontakt z tą grą to jest półtorej godziny, gdzie albo kogoś gonię, albo kogoś śledzę yy, z jedną bitwą morską po drodze yy, i mimo, że gra wyglądała fantastycznie to już mi chodziła, żyła a później był trochę zachwytu ale tak naprawdę to i te bitwy morskie bardzo szybko mnie znudziły i cały entuzjazm e, gdzieś tam wyparował, a poza tym mm, fabularnie to jest strasznie cienka gra. Także to takie, ja, ja nie lubię Assassin's Creedów. Nie próbowałem Odyssey. Nie wiem, że Odyssey teraz wchodzi. Origins nie próbowałem. Nie próbowałem Syndicate. Nie próbowałem mm, tej, tej francuskiej części mm, Revol nie, Revolutions to było też Ezio. Mhm. Zapomniałem, jak ta była we Francji. E Unity. Unity, ale w, w, niestety ja... Nie, nie trafia do mnie ten świat, nie trafia do mnie to wybijanie gracza z imersji i przenoszenie go nagle gdzieś tam do współczesności i te wszystkie... Yy, to, to ja, ja, ja wierzę, że to jest fajne, bo to gdzieś tam na poziomie takim moim mm, fan science fiction to wydaje mi się super, ale nie, czai, nie czaiłem tego jako gracz, nie potrafiłem się... w dać tej, tej wizji świata pochłonąć, a poza tym uważam, że gra jest upośledzona, jest nudna i, no i, <śm> i ma sobą fabułę. No nie, no. Znaczy, no to może jestem temat na inny podcast, bo jak teraz zacznę od to, <śm> to będzie, wiesz, ta setna godzina no, no dobrze. Może, no może tylko... wró wróćmy na tory sandboxowe. Y... Tak, ale lubię Far Crya. Lubię no, Far Crya lubię i się zawsze opowiedz. dobrze bawię. Y ja, ja mam bardzo ambiwalentne uczucia do tej serii takie mam trochę love-hate, ale, ale naj, najpierw ty. To znaczy mm, grałem w jedynkę jedynka była takim Far który ja pamiętam, że był bardzo ładny, były jakieś mutanty, ale nic po prostu nie pamiętam. Więc to tutaj spuśćmy zasłonę milczenia na jedynkę. To były czasy, kiedy się grałem na, play, na PC. Cie. Natomiast mm, zacząłem od trójki I dwójkę nie grałem. Słyszałem, że były tam ciekawa mechanika z tymi tabletkami na malarię. Mhm tak tak, I... ona miała kilka dobrych pomysłów niestety te pomysły zostały zarzucone później, szkoda trójka zacząłem grać z... trójka, tak po pierwsze bardzo ładna gra po drugie to jest tak w każdej grze Ubisoftów wspinasz się na wieżę, odblokujesz tak. jakiś obszar to jest, wieże są z Ubisoftem związane nierozłącznie tak jak w Assassin's Creed w Watch Dogsach jest to samo whakujesz się do, tego, do tych wież trochę inaczej to wygląda, ale też musisz gdzieś tam dojść, do, żeby się whakować do tej wieży Tak, to, to, jest, e, to, to są wszystkie gry, taśmowe gry Ubisoftu jeszcze ten mm -hmm. oznaczanie przeciwników tak, oznaczanie jest... przeciwników, dokładnie mm, i po pierwsze bardzo ładna, po drugie w trzeciej części był fajny antagonista e, i dosyć fajnie powiązany główny wątek z tymi wszystkimi aktywnościami pobocznymi Yy, czyli, znaczy no, tam, tam, tam są takie, wiesz, głupoty W stylu zabij 10 tapirów Żeby sobie powiększyć plecak nie? Yy, ale to są takie Grzechy umowności w grach tak? Że tego progresu ekwipunku yy, I tak dalej Czy, czy, czy robić yy. Czekaj, to, to w trójce była misa Z paleniem marihuany? Z paleniem pola marihuany? Wiesz co, to Pole Maków jest w czwórce. A, nie, nie Ale w y dobre wspomnienie. <laughs> e, natomiast w trójce, ja pamiętam, bierze się grzybki. Trafia się do lekarza i się bierze takiego doktora, który sobie tam gdzieś tam w tej Tajlandii siedzi i czy tam i, i w jakichś wyspach innych niż Tajlandia e, do Chińskiego Oceanu i, i bierzesz grzybki, tam są takie fajne typy, ale naprawdę. Mm, to są gry, które siadasz i grasz. A podbiło moją całą ocenę w trzeciej części to, że są misje koopowe, które są zupełnie inne. One się dzieją powiedzmy pół roku wcześniej. Zwiedzasz taki wrak statku podczas jednej z pierwszych misji swoim bohaterem, i później okazuje się, że koop polega na tym, że jesteś. Grasz cztery osoby, osoby Czy cztery osoby grają Misję yy, jako załoga tego statku Który się rozbija na tej wyspie I no musi, musi tam Wykonać są tak jakby sześć rozdziałów I to było super i to podbiło w Moją bardzo wysoką ocenę tę ja te misje przyznam się szczerze Chyba przechodziłem cztery razy yy, Z ten, różnymi ludźmi Tak się dobrze bawiłem tak się dobrze bawiłem. To, to bardzo rzadko mam takie doświadczenie multiplayer, ale yy, akurat tam nie ma niestety yy, doświadczenia sandboxowego. Natomiast po prostu to, tam, to jest takie proste. To jest, jak jak powiedziałem na początku, lubię czyścić mapę. Zaczynam sobie grać sobie lubię czyścić mapę, bo to jest taka gra... O, to, to, jest, to jest dobry wątek do pociągnięcia. czyszczenie mapy w sandboxie. Nie? masz tam po, po, zaczętych 17 questów pobocznych jeden z nich polega na tym, żeby zebrać 40 tyłków niedźwiedzia i nie mhm. i łazisz i szukasz tych tyłków niedźwiedzia przez następne 10 godzin yy, zabawa i Far Cry to robi też o tyle dobrze, że tam możesz pewne rzeczy robić równocześnie yy, czyli sobie odbijasz obozy, wchodzisz sobie na wieżyczki zrywasz plakaty, gdzieś tam jakieś plaka, plakaty propagandowe, akurat to jest w czwartej części. Ale czy, czy na przykład y, czyszczenie mapy w Primal, którym się bardzo podobał, ale to z zupełnie innych względów yy, niż yy, sandbox. I i zbierasz sobie jakieś tam kamyczki, malowidła sobie na ścienne, polujesz na jakieś zwierzę i, to, i, to, i sobie czyścisz. I wiesz, to jest taka fajna gra, kiedy wracasz z pracy, yy, nie masz siły, zjedziesz posiłek do, do serialu i nie masz siły na książkę, bo jesteś odmurzony po 12 godzinach mhm. pracy. I zostaje ci tak, położyć się spać? Nie, no jest za wcześnie. Nie masz siły na gnę. No, dobra, odpalę sobie grę i grasz coś odmurzającego. I po prostu ja na tej zasadzie bardzo fajnie wypoczywam przy sandboxach. Czyli nie muszę skupiać się na fabule, tylko po prostu idę sobie i czyszczę mapę. Bezmyślnie zabijam wrogów, czy to strzelając, czy to zabijając ich maczugą, jak w Primalu. A dodatkowo Far Cry, seria Far Cry ma, ma absolutnie banalną fabułę, która nie wymaga absolutnie myślenia. Po prostu śmiejesz się do tych tekstów, które tam czytasz i no. i, to, i to jest... I to jest mm, to jest taka, taki, taki Kino klasy B jeśli chodzi o gry One wyglądają, to jest trochę jak te Filmy z Netflixa, takie wysokobudżetowe Które wyglądają, nie tak to chcę porównać Dla mnie Że wiesz, że oglądasz Nie wiem, ten ostatni film Z Penom Zagłada była chyba z takiego I wygląda ekstra od strony wizualnej No powiedzmy, ale Ale tam w jakichś wielkich treści nie niesie tak nie, samo myślisz, czekaj, czekaj, to, to jest dobre porównanie, że gry Ubisoftu generalnie są tak jak filmy pełnometrażowe Netflixa. No, no, no. Na pierwszy rzut oka ładnie wyglądają, ale no, intelektualnie to one cię nie, nie zachwycą, delikatnie tak. mówiąc. i to, to samo jest trochę z trailerami. Wiesz, widzisz film Netflixa na trailerze, a ja sobie teraz mówisz, o, to będzie zarąbiste, to będzie świetne. Mhm. I, I to jest tak samo jak z tym pierwszym trailerem Watch Dogsów. Wiesz, no. że pierwszy trailer Watch To wszystkim kopara opadła Później to wszystko wyglądało tak, że trzymasz kwadrat na napadzie I czekasz jak ci schakuje wszystko Po prostu z automatu nie? I, i, ja w ogóle tak... Watch nie pamiętam A wiem, że grałem w oba I nawet nie, powie... nie potrafiłbym nic powiedzieć O którymkolwiek z nich No to nie jesteś w ogóle Ta cała historyjka, że jesteś hakerem To nie jesteś hakerem, jesteś gościem, który wciska guzik na telefonie No tak, no. No dobra, okay. mamy te sandboxy i teraz ja chciałbym zboczyć w trochę specyficznym... A ja jeszcze chciałem Ci zadać pytanie, bo Mów... Ty mi zadać to pytanie, ale nie, ja nie usłyszałem o od Ciebie odpowiedzi. Jaki to był sandbox, od którego się tak całkowicie odbiłeś? Tak, że wiesz, że ten sandbox, quick sandbox, quick sandbox. to wspominałem o dwóch A, 3 to było gotych trzy. okej, okay, dobra. I Cry mhm. 2. Far Cry 2. Okay. One, one mnie, no, Odbiłem się, bo to jest... Nie wprowadzały mnie odpowiednio świat. Mhm. No dobra, ale z, y, mamy taką specyficzną podkategorię światów y, w pół otwartych To znaczy, mam, masz, nie wiem, y, takie gry jak Dishonored, jak y, Deus Exy, mhm. y, jak Vampire Masquerade Bloodline, Bloodlines, i że masz kilka uliczek na krzyż, ale te uliczki są bardzo gęsto upakowane różnymi questami pobocznymi i każdy z tych questów możesz na kilka sposobów sobie rozmontować w zależności od tego nie wiem, w jaki sposób postać prowadzisz albo jaki styl gry preferujesz i czy ty masz doświadczenie z takimi grami a jeśli tak to co o nich sądzisz hmm, no to na pewno Dishonored to, to wiesz już, że, że lubię tą grę i, hmm. i, i grałem w nią i uważam, że jest y, ma swoje wady, ale jest, jest, jest ciekawa i ma bardzo fajne mechaniki eee, aczkolwiek w jakiś tam sposób chyba zawiada, uwielbiam Deus Exa Deus Ex to, to była też jedna z pierwszych gier z poprzedniej generacji, które, które mnie zachwyciły tak, tak w stu procentach i to są takie półotwarte światy, które yy, ja preferuję tak naprawdę jeżeli mam do wyboru Załóżmy e, grę typu Deus Ex A grę typu Red Dead Redemption Czy GTA V Czy e, Właśnie na przykład mamy z jednej strony Dead Island czy e, Mirror's Edge Catalyst ty, ty akurat nie znam. Mm. Ja grałem i to, to, to jest właśnie też ten typ gry z, yy, ten quick sandbox, że wiesz, mhm. trochę cię tam prowadzi niby, ale jak już y, jesteś wprowadzony, to, to nie chce ci się niczego robić, bo to generalnie... Wiesz co, to, to mogłaby być gra Ubisoftu i Aha. na to możemy podsumować. <laughs> yy, czy, czy właśnie Dishonored? Yy, to, to wybrałbym właśnie yy, Dishonored, tak? Yy, po prostu... Yy, są, są pewne światy, w które ja bardzo lubię się zagłębiać, a są pewne, pewne światy, które jakoś tak. No, zagłębiam się, ale może nie z przymusu. Mm, ale w, w e, tych wszystkich grach, których wymienię się one w ogóle mają taką swoją śmieszną nazwę, e, której ja absolutnie nie znałem. Imersus Sim? Nie, właśnie, właśnie kiedyś mi powiedziałeś, e, poprzednio jak rozmawialiśmy, to mhm. powiedziałeś mi o immersji w Simach, ale one mają. E, rozmawialiśmy poprzednio, to jest nasz pierwszy podcast Rzeczywiście znaczy, uległa Redconowi. Drugi podcast, który jest, ale chodzi mi, one mają swoją nazwę: mhm. Gry 0451. A! Od tego słynnego kodu. Z który, kodu seksa, tak, tak. I, i y, ja wybieram właśnie jednak takie. Też, też nie, nie znałem, nie, nie, fajna nazwa. I to chyba jeszcze pajoszki no. się w to wpisują. Chyba tak, tak, dokładnie. Ale pajoszki mhm. są bardzo. W y, tak, no, no, no dobra, nieważne, ale mów dalej. Ja wybieram właśnie takie półotwarte światy. Dobrze się bawię i, i w nich. I, I rzeczywiście one mają. Mm, ta wolność jest bardziej. Pod, yy, pod takim. Hmm. O, to, to nie jest taka zupełna wolność, tylko zu, wolność w, w ograniczona do wyboru. Że możesz postąpić w, w różnoraki sposób i w różnoraki sposób przejść misję, ale to nie jest wolność taka na zasadzie, że. Że żyj gdzie chcesz i zrobić co chcesz. Tak, dokładnie. Mhm. A to, to, to jest moim zdaniem trochę właśnie priorytetyzacja jakości ponad ilość. Bo w tych światach bardzo otwartych. Takie jak te Skyrimy, Trzeci Wiedźmin. Chociaż nie, czy, yy, n, n, n, nie Trzeci Wiedźmin jest jakościowo bardzo wysoką grą i też ma bardzo dobre jakości w questy, Ale taki, yy, taki Skyrim czy Gotiki, to wiadomo, idziesz, robisz co chcesz, gdzie chcesz, dołączasz do różnych frakcji. A właśnie te światy yy, na wpół otwarte, jak je nazywam, to yy, one są bardzo gęsto upakowane i ty nie, nie czujesz potrzeby, żeby iść gdzieś na drugi koniec świata, czy z, pójść za górkę, bo tu, tutaj pod progiem masz 17 różnych spisków i w każdy z nich chcesz się zagłębić i każdy z nich trochę wpływa na inny. Jak jest dobrze zaprojektowany taki sandbox, taki mini sandbox, to to jest naprawdę świetne doświadczenie. Michał, nie oszukujmy się, zazwyczaj te gry mają przede wszystkim bardzo dobre fabuły. O tak, dokładnie. I to, to je odróżnia od sandboxów. Yy, takich, takich typowych sandboxów. Przecież znaczy, czy... to fabuła jest Znaczy to tak, ale. Yy, yy, na... yy, Betesdową jakość powiedziałbym, niestety. Okej, okay, ale. Yy, no dobra. Yy, może, może ona jest. Ta jakość jest z nie ale. Yy, w sensie masz ten bal z maską. części, pierwsza yy, część. Znaczy, to, bal z jeśli chodzi o do do, jednostkowe doświadczenia, to. Tak. Świetnie zaprojektowane, to tak. A z drugiej strony m, jakiś czas temu grałem w taką grę y, Mad Max. Absolutnie to są twórców w ogóle tych samych co zrobił Just Cause. No ale mhm. dobrze kojarzę i tak Avalanche Studios. I to jest, to jest ta, która wyszła przy okazji Fury Road? Hmm, chyba i, w okolicach. Ona mi, ja, jakoś... ja też nie ograłem, ale ona z filmem nie miała wiele wspólnego. Nie, nie, nie. To jest troszeczkę inny świat, Ale aczkolwiek tak czerpiący stylistycznie z niego. On wyszedł we wrześniu 2015 roku, czyli już po premierze chyba. O, ja dobrze ko kojarzę. No i też Warner Brothers wyprodukowało. Gra. A propos I... brady jeszcze są te gry w, w, w, śródziem, w, śródziem, w śródziemno, w płacy Też są sandboxy, znaczy otwarte światy. Mm, mówisz o Shadow of Mordor. Tak, Shadow of Mordor, ale to, dobra, nie, nie rozpływajmy się w szczegółach. Znaczy, no. Ja tych gier nie znam. Jedyna, jedyna gra, jaką... Po, ja znam i, z... i lubię. Okay. Ja Dobrze, mówię że o, o Mad Maxie, skupmy się na razie o tak, Mad Maxie, i, bo też znam. Też wskoczyłem trochę w ten świat, mm. I on jest yy, Z siłą rozpędu można pograć kilka dni To znaczy yy, Zaczynasz grać i po prostu siłą rozpędu I trochę zaczynasz to grać A później totalnie motywacja się kończy Bo yy, Właściwie w tym świecie Robi się całkowicie to samo Jeżeli się nie, człowiek nie wciągnie walkę A Batman Arkham Czyli yy, takie, takie właśnie Wciskanie kwadratu i, i ewentualnie bloku Raz na jakiś czas wystrzelenia z, z repety, to bardzo szybko człowieka nuży bo ani te wyścigi, ani te rozbrajanie konwojów, yy, ani też jakaś specjalna eksploracja nie jest ciekawa. No, dla mnie, czy je wciągnęłam, no mówię, ja bardzo, może intensywnie grałem przez trzy dni, po, po, po kilka godzin kilka wieczorów tak sobie zaliczyłem ale z tego co pamiętam to kiedy powiedzmy wyczyściłem jeden teren i ze dwa kolejne ruszyłem i główny wątek gdzieś tam stanął powiedzmy w dwóch trzecich to nagle cały entuzjazm i chęć kontynuowania tego odpłynął z tego tak no, wydaje mi się, że Chyba jakość ponad ilość, albo mniejszy, skupienie się na, na mniejszym wycinku świata, niż oferowanie graczom jakiegoś gigantycznego, przynajmniej w tym wyborze moim osobistym, takim. No to, to chyba obaj mamy tutaj podobne zdanie, bo też właśnie twórcy gier, szczególnie w ostatnich czasach, coraz częściej wpadają w te niepotrzebnie otwarte światy. Znasz może jakieś przykłady gier, które mają otwarty świat, ale on jest ewidentnie wsadzony tylko po to, żeby mieć tego gimika marketingowego, że oto gra z otwartym światem, bo gry z otwartym światem są modne, więc dajemy tu grę otwarty świat, chociaż on pasuje do gry jak pięć do nosa. Znasz może takie gry? Miałeś kiedyś wrażenie, że grasz w otwarty świat, ale ten otwarty świat wydaje się Ci wymuszony. <śmiech> Przypomina Ci się coś takiego? Bo Ja mam właśnie ten Mirror's Edge Catalyst wiesz co, nie grałem, a nie w jedynka, nie w dwójkę. ojej żał, jedynka jest świetna dwójka jest niestety takim jakby ci to powiedzieć, jedynka jest y, zrobiony po kosztach film y, niezależny, nie? który jest uh -huh. super fa, fajny, świetny, podoba ci się kultowy klasyk dwójka to jest remake tego filmu zrobiony przez Hollywood rozumiesz o co mi chodzi? tak, wiem o co chodzi, czyli no na przykład mamy yy, to jak, Przypadków filmów europejskich albo japońskich, mm -hmm. y, które są remakeowane przez Hollywood, na przykład One Mist Call robione przez Takashi Mikę, a później mm, remake amerykański. Okej, okay. wiesz co, no nie wiem. Mm, tak sobie bardzo tak, polecam. Mm, tak sobie myślę, które, gdzie, gdzie Otwarty Świat pasował jak pięć do nosa. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo mm, są. są takie światy w ogóle, na przykład jak y, mówiliśmy o Infamousie jedynce, uh -huh. ale Second Sun mm, czyli jeden z takich system sellerów właściwie na PlayStation 4, który y, z którym się zapoznałem w zeszłym roku mm, zupełnie ten otwarty świat nawet nie powąchałem, przyszedłem w główny wątek gra mi się, grało mi się bardzo średnio i, i, i nic, żadnych aktywności, dosłownie żadnych aktywności pobocznych nie wykonywałem po prostu chciałem przez to przeskoczyć ale czy to, jest, czy to jest niepasujący to tutaj mi ciężko powiedzieć wiesz co, mam Mam takie wrażenie a Batmany? a w Arkham... Arkham City na przykład nie wydawało ci się, że ten świat jest złożony tam tylko po to, żeby załapać się na ten post Assassin's Creed'owy boom na wielkie, otwarte światy? tam nie był taki wielki świat a on znaczy on, on nie był wielki, ale on był moim zdaniem trochę niepotrzebnie rozdłuchany, bo właściwie po co? Arkham Asylum właśnie skupiało się na y, konkretnej lokacji mm -hmm. i ta konkretna... No to była wyspa, wyciśnięto z niej wszystko, co się da. Ona, ona była bardzo takim skupionym, skoncentrowanym doświadczeniem i dlatego była taka dobra. Arkham City właśnie był rozwodniony, nie wydaje ci się? Bardziej miałem takie odczucia, grając w Origins. To była ta sama mapa, ale przy Arkham City nie czułem tego. Naprawdę mhm. nie czułem tego. Bardzo, bardzo mnie wtedy I ta gra wciągnęła. To było w ogóle grudzień, e, czyli jeszcze święta i to było więcej czasu nagrania. grudzień. Więc... To są te czasy, kiedy Szymas ma słabe, słabe te liczniki w podcastach, nie? <laughs> e, no tak, tylko że on tam, wiesz, jeszcze ma obowiązki na uczelni i tak no, nie dalej. Tak, ale... Zastanawiam się, cały czas myślę o tym twoim pytaniu Czy, czy którymś, w którejś grze mi ten, ten otwarty świat przeszkadzał Jakoś bardzo Kurczę, tych, tych otwartych światów trochę, trochę zwiedziłem Ale czy W którymś takim jakoś, jakoś szczególnie Ciężko Może, może spróbujmy inaczej czy, czy miałeś kiedyś tak, że miałeś otwarty świat Który miał świetny wątek główny i bardzo słaby, słabe wątki poboczne. Że szedłeś przez wątek główny i potem olewałeś o całą resztę. Wiesz co, GTA 5 GTA, no ja nie, nie miałem przyjemności z tą grą niestety GTA 5 y, żadne aktywności poboczne jakoś specjalnie mnie nie y, nie zafascynowały do tego stopnia, żebym po przejściu wątku głównego i tam są różne zakończenia, ale mam takie zakończenie, zagrałem, gdzie wszyscy bohaterowie przeżyli i miałem możliwość dalej grania i dałem sobie spokój Płyta powędrowała do pudełka, a od paru miesięcy nie wróciłem do GTA 5 Od parunastu. Mm. Olbrzymi świat, który, który mnie generalnie trochę przeraził. I to mówię tak dosyć, może górnolotne słowo przeraził, ale przeraziła mnie ta... ta ta, ten czas, który musiałbym poświęcić na eksplorację, bo tam masz różne naprawdę aktywności poboczne, latanie e, samolotami, jeżdżenie kładami, ściganie się skuterami wodnymi nurkowanie łodzią podwodną to są i zbieranie jakichś znajdziek to są, żeby odblokować jakieś dodatkowe zadanie po znalezieniu tam powiedzmy 70 znajdziek to są, to są to jest szczyt góry lodowej, są jeszcze jakieś maratony, triatrony, polowania na zwierzęta w lesie i, i, i, i, i nie, po prostu nie, ta, żadna z tych aktywności pobocznych nie, nie jakoś, mimo że to, to, to jest naprawdę podejrzewam na bardzo wysokim poziomie, to jest gra w grze. I to jest taki mega sandbox. To jest, to jest olbrzymi sandbox, który oferuje gigantyczne pole do, do nie, zabawy. Mnie, mnie też zawsze te gry z serii GTA mocno przytłaczały, ale, to, ale ja, ja też nie jestem generalnie fanem tych, no, tych ga gatunków mhm. około gangsterskich. No dobra, myślę, że już I jeszcze, jeszcze no, no. o i teraz mam, mam właśnie, gdzie absolutnie wątek otwartego świata nie był potrzebny. Y, to jest mafia 2. A, faktycznie, mafia. Mafia 2 absolutnie. Znaczy, tutaj jest tak, jak jedziesz tymi samochodami i rzeczywiście musisz kogoś dowieźć dowieź krwawiącego albo pijanego do jego domu, to może rzeczywiście. Ja bym yy... chciał robić takie rzeczy, to przecież, przecież mam realne życie. No, ale to do, dobra mówi. No nie wiem, czy wodzisz krwawiących ludzi na swoim tym siedzeniu, ale. Nie, ale. Yy ale absolutnie fajny główny wątek i teraz sobie przypominam tej grze fajny wątek, ta historia była bardzo, bardzo w porządku nie traktowała gracza jako jak wiesz, jak, jak, jak, jakoś tak infantylnie była nieźle napisana można było się z, z bohaterem naprawdę zżyć, bo to była nie kwestia Właśnie, grałeś tam... w trzecią mafię? Nie, ale no, kiedyś tam zamierzam. Ja, ja tak samo, jakoś nie, nie, Trochę nie mam parcia, trochę zawsze jest coś innego do ogrania na kupce wstydu, więc. No to już podobno nie jest ta. Ta, mm, ta sama to mafia to co kiedyś. Ta sama tak. co kiedyś. Ale właśnie, ale otwarty świat tam był absolutnie niepotrzebny. Chyba można było zawieźć samochód na wysypisko śmieci, i e, chyba można było kradzieć sklepy, ale tak naprawdę. Czy otwarty świat tam był potrzebny? Grałeś taką grę rockstarów LA Noire? LA Noire? Wiesz co? Słyszałem, mam na Steamie i też mam na kupce wstydu. Ale słyszałem, wiem o co tam chodzi. Tam no to, to też jest otwarty świat. Tam też jest otwarty świat, gdzie możesz sobie jechać samochodami i jakieś randomów ścigać. Czy, czy, czy to ma sens, jeżeli mm, główny wątek jest bardzo mocną Mm, Intrygom, powiedzmy, pracą w, w, kry, w kryminalistyce, tak? Czy mhm. y, za biurkiem policjanta i, i epizody i rozdziały są, to są kolejne sprawy, które się tam łączą. To jest wątek bardzo, bardzo taki spójny. Mm, nie wiem, czy, czy tam był potrzebny. Tak, jakiś świat. świat mi się wydawało tak. że to jest taki, taki trochę że jeździłeś z jednej lokacji do drugiej robiłeś przesłuchania, tam patrzyłeś na te mm. św... na, na te ich twarze animowane, tam dziwnie tak wpadałeś w Dolinę Niesamowitości i próbowałeś ich, czy oni tam kłamią czy nie kłamią no to tam jest otwarty świat, gdzie, no. gdzie możesz sobie iść y, i nagle jest jakieś przestępstwo i możesz kogoś gonić, albo na przykład możesz podjechać sobie pod punkty jakieś w Los Angeles, takie wiesz, z, znane i y, y, y, y sobie je obejrzeć, y, czy na przykład ścigać jakiś inny samochód, który tam popełnił przestępstwo swoim, jako, jako po prostu włączasz się do pościgu, y, są takie możliwości. Y, Panie, dobrze wiedzieć. No dobra, temat już mamy tak mniej więcej rozpracowany, tak skakaliśmy strasznie chaotycznie po tym. Masz może jeszcze jakieś zagadnienia, które chciałbyś omówić w ramach y rozmów o otwartym świecie? Mm, wiesz co, mam takie do ciebie jedno pytanie, bo powiedziałeś, że Witcher ma bardzo fajne wątki poboczne i mówię o trzeciej części Wiedźmina. A ja z, z, z trzecią częścią mam takie trochę, że ja ją rozgrzybałem, ja z, z, chciałem do niej wrócić, ale potem miałem Trochę no trochę właśnie. I to nawalił jest... mi system i jakoś nie było okazji, teraz mam Skyrim'a, mamy 100 modów zainstalowanych i, i no trochę. Tro, no. Mam ją odłożoną pytanie. Czy, czy kończysz gry z otwartym światem? Czy je po prostu kończysz, bo zaczęliśmy od tego, że. Ja rzadko bardzo... w ogóle kończę gry, niezależnie od tego, czy z otwartym mhm. światem, czy nie, ale więc to jest tak, wiesz, na dwoje babka wróżyła. Jeśli mam motywację, to kończę. A jeśli tam się, no, znudzi mi się po drodze, to wiesz, dochodzę tam, robię te questy, które mnie interesują, a potem no, odstawiam i zawsze sobie obiecuję, że wrócę, przejdę te gry jak należy i nigdy nie wracam. Bo, bo ja mam ten problem, powiedzmy tak, niektórych indyków nie kończę, niektórych gier, które już powtarzam za którymś tam razem, to nie kończę, ale zazwyczaj staram się każdą grę przejść i wyjątkiem są właśnie gry z otwartym światem gdzie na przykład Skyrim'a po 140 chyba 8 godzinach nie skończyłem, po prostu przestałem grać ja raz skończyłem Skyrim'a w tym sensie, że wykonałem wątek główny oraz wszystkie tak. wątki dla wszystkich gidi a no widzisz, ja, ja raz. nigdy po prostu bawiłem się dobrze, ja wchodziłem do podziemi robiłem swoją narrację, sobie wymyślałem historyjki mhm. w głowie dobrze się bawiłem i pamiętam, że 1 maja 2012 roku ostatni raz odpaliłem Skyrim'a z taką myślą, że program po, pokręciłem się i mówię patrzę, jest na Save 140 godzin dobra, to chyba koniec Ty grasz Skyrim'a na, yy, na konsoli? na konsoli, tak, tak nie. a nie, nie, bo wyszedł fine mod który w ogóle dodaje nową prowincję yy, kanoniczną i jest bardzo dobry i wiesz co, I normalnie niebo, a ziemia, jeśli chodzi o napisane dialogi odpaliłem sobie tego moda, to się nazywa Beyond Skyrim Bruma, tam się przenosisz do tej prowincji cesarskiej wchodzisz i normalnie super dialogi, postacie mówią jak ludzie a nie jak jakieś, nie wiem, makiety z, <tuszy> z podrzędnej powieści fantazy, są fajne questy, które możesz rozwiązywać na kilka, spos na kilka różnych sposobów Normalnie, tak jakby zupełnie inna gra, a nie mod do gry zrobiony hmm. przez fanów po godzinach. To jakbyś miał kiedyś okazję ściągnąć sobie i zainstalować tego moda, to mocno polecam. Czy wiesz, co, Skyrim mam na PlayStation 3. Tam niestety nie można modów. O, bo nie na szkoda. PlayStation 4 już są mody. E, natomiast mam w to, to jeszcze takim takim amoku kupiłem wszystkie trzy dodatki, czyli Dragonborn yeah. e, ten domowy Heartfire i, i, I, e, i Downguard i, i nigdy w niej nie zagrałem, ale to po prostu i też mówię, kiedyś, kiedyś do tego wrócę yy, to samo mam mniej, mniej więcej z, z Grom Fallout 3 no to nie tylko do, do tego, że Bustezda, po prostu yeah. nieskończony tak samo mam z Falloutem 4, mm, też kupę na wszystkie dodatki i główny wątek nieskończony, gdzieś tam tuż przed końcem utknąłem, nie wróciłem. Mad Max, yy, wymieniane wcześniej Just Cause, czy... Mm, czy, czy, czy wiesz to, co, tak jak... mówisz, tak mówisz, ja robię sobie rachunek sumienia z tych wszystkich otwartych światów i myślę sobie, że nie warto jest kupować gier z otwartymi światami. Mm, właśnie nie, nie, nie. Bo jest nie ograsz wszystkiego nie, masz, nie ma mowy nie, znaczy nie skończysz nie... tej gry w odpowiedni sposób nie dostaniesz kompletnego doświadczenia tylko tam no, rozpłyniesz się w tym sandboxie i w końcu wyjdziesz z niego i zapomn zapomnisz I, pa i paradoksalnie jest taka gra e, troszeczkę, troszeczkę też otwarty świat bo to jest gra robiona przez Naughty Dog Jack 3 e, i Jack 2 zresztą ta cała trilogia Jack and Dexter, nie wiem czy kojarzysz to było na A, Playstation 2 proszę. Ja przyszedłem na, na PlayStation 3 Gdzie już miałem do wyboru Już miałem grę załóżmy Jack and Dexter Trzeci raz do zagrania A e, otwarty świat Watch Dogs'ów I wolałem zagrać kolejny raz W grę, którą grałem po prostu też takim Otwartym światem, dobra zabawa Niż, niż ten otwarty świat to, to zależy też chyba naprawdę od tego po prostu jak to jest skonstruowane. Um, ale są niektóre otwarte światy, które po, pochłaniają cię na, na tak jak Skyrim, 148 godzin. No. I, i, nie ja z, skoń... i Ja życia straciłem na tego Skyrima. I ja na przykład nie wiem jak się skończył wiesz ten wątek do tej pory. Y, to to, że magów nigdy nie ruszyłem to tam swoją drogą, ale nigdy nie wiem jak się y, skończył ten wątek z to, Thor i Imperialusów no to, to zależy od ciebie no tak, ale nie, nie Nie ruszyłem tam miałem do odbicia znaczy zależy ten fort y, kurczę, już nie pamiętam jak się nazywa ale załóżmy, że nie ruszyłem poza przyjęcie pierwszego questa na przykład albo no. nigdy nie, y, nie ruszyłem w tym w, z gilią złodziei bo gdzieś tam spieprzyłem jeden quest i, i, i mogłem coś dalej zrobić ale nie wiem jak to się pokończyło tak samo nie wiem jak się Dark Brotherhood skończyło tak, tak, samo, tak... Jak, wiesz, tak samo jak Gildia Złodziei szczerze mówiąc. Aha. Był, był kret, który wszystkich oszukał i trzeba było tego kreta rozwalić i potem ty przejmujesz gildię i tyle tyle w tym temacie, też zna tylko trzy różne fabuły i cały czas je prostuje w kółkowy w swoich grach no, tak, no dobra, doszli, no właśnie, doszli doszliśmy grach, do ściany Słucham? Doszliśmy do ściany. Tak. A do ale, wniosków? Oprócz tego, ym, przy, tej, przy, przy tej ścianie, do której doszliśmy, są na niej jakieś wnioski odnośnie sandboxów? Że żałuję, że za bardzo nie znam sandboxów od Nintendo. I nie, nie, nie potrafię Nintendo w sensie się... te yy, Zeldy, ale a, też na le... przykład Mario 64. Znaczy, no, ja, ja jako gracz nie konsolowy no to wiesz, to, dla mnie to, to i tak jest terra incognita więc... nie poruszyliśmy też tematu tak mi się wydaje który tych wszystkich RPG które też są otwartymi światami no tak, ale, ale to, to, to, jest to jest też to trochę nie inna gra. sprawa bo tam, nie. tam dochodzi aspekt so -socjal, no, mhm. socjalizowania się z innymi graczami więc to I... jest zupełnie inny I... temat też do, do, do tej pory nie wiem, czy moje hodowanie farmy w Harvest Moon, czy w tej ostatniej niezależnej grze mm, takiej popularnej, bo jak ona się zwała eee, Muszę znowu rzucić okiem na otatki. Eee, <śmum> Stardew Valley? Czy to jest Słyszałem, sen? Słyszałem, ale czy to tytuł jest? tytuł znam. Czy to jest sandbox, czy to jednak nie jest sandbox. No i nie poruszyliśmy jednej ważnej rzeczy. I tak myślę, że ostatni temat przed, przed wnioskami jeszcze musimy poruszyć: to jest Minecraft. Uuu, nie znam Minecrafta. Nigdy w to nie grałem. Właśnie Minecraft to jest dla mnie coś, w co grali gimnazjaliści i rzucali o tym filmiki na YouTube. I to, I to jest moje całe doświadczenie z Minecraftem. Ja mam jako obserwator doświadczenie z Minecraftem i dla mnie to są klocki Lego w komputerze i dzieciaki w to grają i to jest świetne, tak mi się przynajmniej wydaje pobudza kreatywność pobudza e, takie bardzo mm, dobre, bardzo pozytywne emocje związane z grą e, z doświadczeniem płynącym z obcowaniem, z elektroniczną rozgrywką ale no niestety też, też nie gram I to jest właśnie to, to jest tak, wiesz Mamy dwa chyba magazyny o grach Które w, są w kioskach O, main, o samym Minecraftie tak? A nie, nie, o samym jest, cztery są a <grym> Albo pięć Mówią, że prasa papierowa upada Jest crafter, jest minecraft Jest coś tam innego, ale są cztery Cztery są, jestem tego na 100% pewien A mamy CD Action i PSX Extreme I nie wiem, czy też jeszcze Coś jeszcze jest na rynku poza tymi dwiema. Pixel. Gaze... A, Pixel, okej. Okay. No to mamy trzy. Ale akurat w kiosku kiedyś widziałem taką sytuację, że były cztery, cztery gazety Minecrafta, PSX Extreme i dwie gazety o Fortnite'cie. <śmiech> Ale do czego zmierzam? To jest, to jest taki sandbox pełną gębą i totalnie Sandbox ostateczny ostateczny, uzależniony od, od chęci i pomysłowości gracza e, coś co nie przeraża generalnie mhm. że ja jednak potrzebuję tą wolność i, i mieć ograniczoną przez twórcę, że chyba jednak moja e, wyobraźnia to ja sobie myślę, że mam bogatą wyobraźnię ale ona by poległa w starciu z czymś takim to chyba Adrian Chmielacz kiedyś mówił, podawał to na przykładzie. Jakby chodzi o to, nie wiem, mówisz ludziom narysuj cokolwiek. nie? Mhm. Dać dziesięciu ludziom kartkę, papieru, ołówek, narysuj cokolwiek. Oni będą mieli problem. Ale powiesz im, narysuj narzędzie zbrodni, to od mhm. razu każdy z nich, wiesz, już, już ma ukierunkowany myśli na coś, mhm. może właśnie przez ten kontekst wykorzystać swoją kreatywność, żeby coś wymyśleć. I tak samo jest z grami wideo. Jak rzucisz kogoś na wodę, na głęboką wodę bez, żadnych, yy, no, bez żadnego ukierunkowania, to yy, tro, trochę czasu ci zajmie, zanim rozgryziesz, co chcesz zrobić. Ale jak yy, jesteś już ukierunkowany, masz ten kontekst, to już od, od razu płynnie ci to idzie. A w grach, wiesz, yy, oczekujemy od gier natychmiastowych bodźców, więc dlatego większość gier ma, yy, od razu daje nam jakiś kontekst. A ty nie zagrałeś w Minecrafta dlatego, że to jest gra dzieciaków, czy dlatego, nie, że nie, bałbyś się... Nie nie, nie, nie, nie mam takich uprzedzeń, po prostu zawsze było coś innego do ogrania Aha. i w końcu wyda wydało mi się to odrobinę hermetyczne i machnąłem ręką. Okej, okay, to jest doświadczenie, którego no, nie zaznam. W porządku, mam dziesięć innych w kolejce. No jasne, ja mam bardzo podobnie. Też, ja, ja trochę się bałam, że nie wiedziałbym, co tam robić, bo patrzyłem sobie, jak mój tam chrześniak gra między innymi i, I wiesz, tak Kurde, ja bym tego nie wymyślił Taka myśl, że ja bym Okej, okay, są jakieś symulatory tam, nie wiem Odnawiania mieszkań Czy domów do sprzedania Czy car simulator, czy coś takiego Czy ja gram w Stardew Valley W wolnych chwilach tam sobie farmę hoduję Ale to jest zupełnie inny rodzaj Wolności gdzie wiesz mm, wszystko samemu musisz sobie tam, przynajmniej to co ja widziałem to jakieś tam, może mhm. są scenariusze, ale to, to, to już mi jest ciężko e, powiedzieć bo nigdy się nie zagłębiłem jakoś tak bardziej e, dobra to jeszcze ostatnie pytanie do ciebie na sam koniec mhm. Ulub, e, to jest tak, dwa, podzielimy dwie gry musisz wybrać jedną to taki sandbox klasyczny, klasyczny, a klasyczny? tak? a świat półotwarty albo ja, otwarty, ale ograniczony no. No. to samo pytanie miałem ci zadać właśnie sobie planowałem, no dobra, taki y, duży sandbox Skyrim, mimo mhm. wszystko, mimo wszystkich za i przeciw, mimo tej drętwej fabuły to jednak on oferuje naprawdę imponujące doświadczenie mhm. y, z takich półotwartych to będzie y, Vampire The Masquerade, Bloodlines o, ogrywam sobie co roku i co mm -hmm. roku. Jest, idę idealnie. Nie wiem, czy miałeś przyjemność co robić. Nie, nie, nie Nadrób nie, nie, nie. tę zaległość, bo to jest to jest gra życia. Naprawdę, to jest. To jest yy, on robi z horrorem to, mm -hmm. co Deus Ex zrobił z cyberpunkiem. Okej. Okay. Napra naprawdę, tam znajdziesz jeśli jesteś fanem, ja niedawno Piotr Borowca zachęciłem do zagrania i on nas niesamowicie entuzjastycznie się o tej grze wypowiadał. I naprawdę, jeśli to jest dla Ciebie jakaś rekomendacja, to no, tak właśnie jest. Koniecznie Bloodlines. To znaczy, bardziej to, że tymi, to bo ja nie chcę spowiedł Borowiec. To jest pisarz polski horroru, Piotr Borowiec. On jest dość z konglomeratem, trochę spowinna, co... No, jest... Przyjacielem konglomeratu podcastowego. Okay. Okay. Ale nie, na, na, na, naprawdę, koniecznie, tam e, twój, na pewno twój urbony gatunek jest w ten czy inny sposób za, e, reprezentowany przez jakiś mm -hmm. kogoś czy przez jakiegoś bohatera, niezależnie od tego, jaki jest twój urbony. Podejrzewam, że będę musiał założyć sobie konto na Steamie i tego poszukać, albo na gogu, bo na gogu mam. To może sobie na, ty, na tym moim... Jest na gogu, to wiesz, ściągasz, To może, to, glasz, to może... Bo... rzeczywiście to, to spróbuję w wolnej chwili. Eee, no okej. Okay. To, to, to, to spodziewałem się powiem tak, spodziewałem się trochę Skyrima po, po naszej rozmowie. Mhm. E, ja bym chyba mimo wszystko <grystanie> tego Morowinda postawił wyżej. Ale, okay. ale <grystanie> znaczy ja mówię to o. Teraz będziemy się przez dwie godziny kłócić, które jest. Ale nie, nie, ale <grystanie> tak jak, jak mam powiedzieć swoje, chyba Morowind, bo Morowind tak jak zdałeś to pytanie na samym początku, to, to Morowind był takim pierwszym dużym. Który, który bardzo mocno. Wiesz, ja Te, też lubię Morrowind ale ja go poznałem już w tym momencie, w którym no, zdałem wiele innych gier tego typu, i on no, nie ustawił mi dojrzewania growego tak, jak mhm. ustawił niektórym osobom, jeśli chodzi. Ale mhm. szanuję generalnie grę za to, co zrobiła. No, Ja tam ustawiałem, wiesz, takie były skrawki materiału. Pamiętasz, takie jak się rzuciło na ziemię, A, to były kwadracikiem to ja cały, całą chatę, tak dywanik sobie robiłem z takich kwadracików. E, ale to, to, to, to wiesz, to są, to są dawne czasy, liceum, mhm. gdzie, gdzie, gdzie było kupa no. czasu. Ale tak chyba najwięcej czasu spędziłem i chyba najcieplejsze wspomnienia z takim mega wielkim, otwartym światem. To są związane właśnie z, Morrowind. e, z Morrowindem. Aczkolwiek miałem bardzo dużo fajnych y, z pierwszym Infamousem. Hmm, z Fallout and New Vegas to tak to, tak hmm. wydaje mi się, że to by było fair, gdybym te, te, te, te gry wymienił natomiast półotwarty świat hmm. <laughs> <laughs> <laughs> że, żeby długo nie e, jakoś długo nie, nie zastanawiać się e, ostatnia gra, którą ograłem na 100% God of War z tego roku. A ten nowy, ten, ten tak. z Gówniakiem, żeby tak tak, z... tak, tak, tak, tak, tak. I... No, nie, nie powinienem mówić Gówniakiem, przepraszam, z mm, tym, y, synem Kratosa. Z synem Kratosa, dokładnie. E... Wiesz co, tak. Jakuza, jakuzą, ale jeżeli chodzi o świecie Jakuzy, to są rzeczy, których ja też tam w stu nie jestem w stanie zrobić, bo tam jest olbrzymia ilość tych gier hazardowych, które ja po prostu pomijam. Czyli część świata otwartego nie jest dla mnie Natomiast okay. w God of War Cały świat otwarty Każda jedna aktywność poboczna Czyli e, znajdźki Czyli walki W e, szczelinach Czyli e, dwa dodatkowe światy Jeden to jest taki labirynt losowy Drugi to jest Walki w z drodze do wulkanu Plus walki z walkieriami Właściwie wszystko Wymaksowałem grę ja nie tak. poczekam aż wydadzą ją na PCcie. <laughs> no to jest trochę sobie poczekasz ale Boże, to tak, tak półotwarty świat to w tej chwili Get nie, nie chcę się jakoś bardzo zastanawiać bo, bo trochę tych tytułów wymieniliśmy Myślałem, że i... wymienisz któregoś z Batmanów Arkham czy albo Dishonored mm, Prezydent deus Human Revolution znaczy już z tych takich o, um... mm. też lubię, bardzo fajna artystyczna gra znaczy artystyczna, mm, estetyczna. Estetyczna, tak, i z piękną muzyką. O tak, muzyka to, jest świetna. To, to była bardzo duża imersja przez muzykę i, mhm. i, i... kodowanie kolorami. Zauważyłem, mhm. że tam wszystko jest żółte, tylko elementy interfejsu są niebieskie i tylko jedna postać jest kodowana na fioletowo. Tak, tak, tak, tak. I tak. Jest powód, dlaczego ona jest kodowana inaczej niż wszystkie inne postacie na całym świecie. I to, to też mi się strasznie podobało takie y, bardzo świadome wykorzystanie koloru, jeśli chodzi o fabułę No ale o, o tej odełsy o, o to moglibyśmy oddzielny podcast zrobić. No, aczkolwiek ja pierwszego tak, tak słabo znam. E... Ja przeszedłem tylko dwa razy, więc też tak słabo. Aha, okej. Okay. Co ciekawe, Uważa się, że nową erę w sandboxach otworzyło GTA 3, a o tym nie rozmawialiśmy, nie wspomnieliśmy też o GTA 1, w ogóle gry Rockstar, które są uważane za sandboxy, mm -hmm. na przykład tam Red -de -de Redemption, gra podobno poprzedniej, że chodzi o przednią generację, to gra generacji, uważana przez wielu, ty chyba nie grałeś i ja się odbiłem. GTA 5 kręcę nosem. Okej, okay, główny wątek zrobiłem, bo zrobiłem, bo musiałem poznać grę, ale, ale czwórki w ogóle przez, przez te wszystkie lata nawet nie ruszyłem, mimo że ona kosztowała 30 zł albo 20 zł nie wymieniliśmy Bully, nie wymieniliśmy Gita 1, które miało otwarte mapy i można było sobie pojeździć samochodem w latach 90 jako dzieciak wiesz, i po mm -hmm. przechodniów. Tego też nie powymienialiśmy. Ty nie lubisz gier gangsterskich? Znaczy, e... nie, nie to, że nie lubię, ale to nie jest gatunek, w którym się intuicyjnie odnajduje. Jeśli, jeśli jest jakaś dobra gra wiesz, gangsterska, która ma mm -hmm. fajną fabułę, albo ma jakieś ciekawe elementy mechaniki czy świata przedstawionego, to z przyjemnością zagram. To nie, nie jest tak, że to jest dla mnie wiesz, yy, że to jest dla mnie nieprzekraczalna bariera że odrzucam a... wszystkie dlatego, bo są gangsterskie ale 90% myślę, że ludzi, którzy byś zapytał takich graczy wiesz, yy, jaki jest najlepszy sandbox to powiedziałoby, którą jest gier rockstar. Mm -hmm. a szczególnie zbliżająca się premiera Red Dead Redemption 2 to też już tak wiesz, nastraja ludzi bardzo, bardzo pod, pod tą pod tą, ten tytuł pod pod yy, no też nie, nie powiedzieliśmy o Wiedźminie właściwie nic. Nie, a... no to strażne. Właściwie tylko zahaczyliśmy o wierzchołek góry lodowej. No ale to jest taka, y, taka jest specyfika medium gier wideo, że tych gier jest mnóstwo i każdego roku robi się ich coraz więcej i więcej i można o nich mówić bez końca. Ale kiedyś trzeba przestać niestety, bo materiał ludzki się wyczerpuje. Dokładnie. No i ciekawe, czy to, cyberpunk no, 2077 będzie No właśnie oglądałeś te <laughs> już, już tak sobie na luzie w ramach Takiego okay. epilogu, oglądałeś gameplaya? Oglądałem, F te. oglądałem Ile, y Jakie masz wrażenia? Yy, to też tak Ta gra będzie, myślę, że podczas Naszego przekazu na OE3 rozmawialiśmy chwilę, już nie pamiętam Co powiedziałem, ale Po tym co zobaczyłem jestem pewien, że ta gra będzie Na tą generację bo ta generacja jeszcze uciągnie to wszystko, co tam pokazali mhm. tam nie było nic absolutnie, żadnych takich wielkich ryzyków. To, to tyle od strony technicznej, od strony mm, tego, co zobaczyłem jestem zadowolony aczkolwiek nie było absolutnie jednej rzeczy e, znaczy była kobieca pierś, która by mnie zachwyciła, ale to tak to, to, to, to pomijam, ale naprawdę chodzi mi, nie było żadnej rzeczy takiej od strony gameplayowej, żeby, to, żeby się dobrze zrozumieć, nie było ani jednej rzeczy od strony gameplayowej, która by mnie zachwyciła ja, ja, ja przewiduję, że to będzie mocne 7 na 10 we wszystkich rankingach gier. Ludzie będą chwalić przy premierze a po trzech miesiącach o niej zapomną. No bo nie wiem, oglądałem ten gameplay miałem takie. Eh. No okej, okay, zagram. Pe pewnie zagram, pewnie się będę dobrze bawił i pewnie jak ją odłożę na półkę to zapomnę o Michał, to są redzi, więc oni nas mogą, mogą kupić fabułą. To może być naprawdę mega, super fabuła. Ja chciałbym wierzyć, naprawdę yy, ja chciałbym dać gigantyczny kredyt zaufania, że oni zrobią coś interesującego, że no, po pokażą to, co pokazali przy Wiedźminach, szczególnie przy Trójce. No, Chciałbym mi dać ten kredyt zaufania, ale na razie nic, co pokazali w ramach Cyberpunku, to nie nastraja mnie optymistycznie. Oczywiście podejdę do tej gry, oczywiście ją kupię, no bo wiadomo, re, redzi, mhm. ale zobaczymy. Właśnie nie chcę być sceptyczny, ale ten sceptycyzm jakoś tak guruje za każdym razem, gdy patrzę na nowe materiały z tej gry. Mhm. No, powiem tak, bardziej byłem pozytywnie nastawiony po trailerze. Eee, mam nadzieję, że tam będzie... Bo naprawdę to, to trochę wyglądało szybciej. tam było, podejrzewam, bardzo dużo możliwości przejścia yy, i podejrzewam, po w połączeniu z tym gigantycznym, otwartym światem, to już w ogóle będziemy mieli jakiś taki, wiesz, przegrzanie procesorów w, w głowie, ale możemy się o od tego odbić. Yy, nie, nie chcę tego mówić, ale ja podejrzewam pewną, brzydko, podejrzewam o pewną brzydką rzecz CD Projekt'a. Yy, yy, yy. Nie chcę rzucać bezpodstawnych oskarżeń, ale oni mają taki precedens, że oni się nie, nie wyrobili z grą na, z Wiedźminem 2, nie wyrobili się na E3 z pokazem gameplayu, a mm -hmm. obiecali gameplay. I oni zrobili w ogóle przygotowany, prerenderowany filmik niby gameplay, ale to był zrobiony na silniku gry i oni tam pododawali różne elementy interfejsu, które potem nie trafiły do gry, ale mm -hmm. przygotowali materiał, który udawał gameplay, ale nie był mm -hmm. gameplayem. Mm -hmm. I, i, i, ja wiesz, tak, patrzyłem trochę na te elementy interfejsu w tym gameplayu cyberpunku i taki, miałem trochę wrażenie, że to jest tak znaczy, że zrobili coś podobnego. Ja, Rozumiem. Michael, Oscar, nie, nie mam żadnych dowodów, nie mam żadnych przesłanek, ale to nie byłby pierwszy raz, gdy, gdy Renci zrobili coś takiego. No, gameplay z Wiedźmina 3 też się znacząco różnił od tego, co hmm. dostaliśmy ostatecznie, e, szczególnie na konsoli. Mm, ale to jeszcze jest jeszcze epilog epilogu, bo jest jeszcze no. inne polskie studio, które wchodzi w Niemczech, ja czy w następnym Techland, tak, z, z otwartym światem. I. Mm, Dying Light 2 też dostało całkiem sporo różnych y, takich mniejszych, większych zapowiedzi, nowinek. O, o, o, oni tam chyba złapali tego gościa z, od dobrych herpegów jako scenarzystę, nie? Y, tak, tak, tak. To też wspominaliśmy przy, przy E3. Przy przekaście tak, w przekaście I, wiesz, wiesz to, i sama ta informacja to był Chris Avalon mm -hmm, tak, Chris Avalon mm -hmm. właśnie sama ta informacja sprawia, że od razu automatycznie się tą grą zainteresowałem skoro biorą gościa który jest znany z tego, że pisze dobre fabuły do gier które opierają się na dobrych fabułach no to, to, to już budzi moje zainteresowanie marką, którą do tej pory interesowałem się raczej średnio, jako takim filerem pomiędzy mm -hmm. innymi grami, które mam do ogrania i liczę bardzo na tą grę, bo z tych zapowiedzi, mm -hmm. które dostaliśmy, e, między innymi z kolonii, to wynika, że to może być naprawdę e, Czarny Koniec czarny koń, ale też w ogóle wiesz, całkiem fajne było to, że Dying Light jedynka jest cały czas rozwijana, że stajemy taki tryb Battle Royale do tego wszystkiego. Eee... To teraz nawet, nawet te Tetris ma Battle Royale. <laughs> jest... Tak, tak, tak. Ale, ale mm, że, że Techlant nie jest taką, wiesz... Nie, nie... Nie, nie zostaje w tyle. Tak, nie no, zostaje w tyle. Techland to taki, wiesz, taki yy, pokorny, młodszy brat. CD Projekt, Red, CD Projekt Red to jest taki pierworodny, który zgarnia wszystko, mm -hmm. wiesz, wszystkich szokuje, a Techland to jest taki pokorny, młodszy brat, który yy, m, m, m, m, ma ten swój obszar, na którym działa i robi naprawdę dobre rzeczy, ja bardzo szanuję Techland, jeśli, jeśli słuchają tutaj jakichś chłopaki, czy jakiejś dziewczyny z Techlandu mm -hmm. robicie dobrą robotę, dzięki wam za to i lubię wasze gry Ja również, ja bardzo lubię Dead Island i bardzo lubię Calo Juarez. E, mm -hmm. Mm -hmm. Calo Gunslinger jest, ja, ja właściwie lubię wszystkie Kaliforch Huaryzy. No ja tylko grałem Też. w tego, te, tego jednego. E, I więcej się nie mogę. No i z gier jeszcze grałem w taką grę z ich, na ich silniku bardzo dawno, dawno, dawno temu. Nazywa się Chrome. Znam e, Chroma, to był pierwszy polski FPS. E, Okej. Okay. Morter nie był pierwszy, Mortar był pierwszy. A, no możliwe, że te Mortyry, ale to był taki. Znaczy, no taki pierwszy który mógł, wiesz, można go było porównywać okay. poważnie z tymi zawodnimi produkcjami no to była, to była gra którą znam jako pierwszą i pamiętam Chrome na Chrome Engine, jeden chyba było to, e, a później jak zobaczyłem po, po wielu wielu latach Dead Island i to mi kopara opadła i... i mhm. Ten trailer, nie, który się przewijał to tam, wow. Oczywiście, ale tak gameplayowo to, to zrobiło wielkie wrażenie. I, i czekam. I w ogóle Dying Light, oni wrzucili zupełnie nowe, ten, nową filozofię do gier o zombie. Nie? To, mm -hmm. to już był ten moment, gdy ta koncepcja zombie już powoli w popkulturze no, no, no, ubierała. Oni tam wrzucili parkour i okazało się, że mo można to fajnie odświeżyć. Tak, dokładnie cały czas nieograny mam The Following eee, także. The Following? Nie, nie słyszałem? No to, jest, to jest ich dodatek do Dying Light. The Following. To się dzieje wiesz nie to się dzieje na agrarnych terenach i e, jeździsz tam tymi buggy e, samochodzikami mhm. czy jakimiś kładami. to też zupełnie odwróciło rozgrywkę. Widziałem tylko na trailerach. E, jeszcze jest przede mną niedawno zainstalowałem na, znowu na, na Playstation sobie Dying Light tak po, na, na fali e, entuzjazmu mm, wynikającego z tego co pokazali na, w Kolonii, to, to sobie właśnie zainstalowałem tą grę natomiast nic z CD Projekt Red nie zainstalowałem, ani też żadnego niego Cyberpunka, więc to, to zaś to świadczy no tak dobra, zbliżamy się do półtorej godziny myślę, Ojej, że, myślę, że mamy, mamy mamy tłusty podcast mamy na start Yy, dziękuję. podcast? Nic nie było wcześniej, absolutnie. No to znaczy przekaz na e 3 to, to także. No tak, no taki, taki nasz yy, yy, cichy start. Cichy start, dokładnie. Dokładnie. No to yy, dziękuję ci bardzo, Siku za ja również, owocną rozmowę. Ja również dzięki serdeczne. I... I słyszymy się, mam nadzieję, szybko, na jakiś tak. inny fajny temat odnośnie gier wideo. Mam nadzieję, że z czasem yy, dołączy do nas Jerry jeśli będzie miał ochotę. Przedstawimy mu taką propozycję. A I prostu... będzie opowiadał o grach z komodory i Atari. <laughs> tak. Taki, taki żart. Jerry. No tak. No. Żart z tego, że Jerry jest najbardziej ja powiedzieć, bogatym w latach mm -hmm. członkiem naszego konglomeratowego y, zespołu. No, dokładnie. On, on, on, on czy Mando? Mm, myślę, że nie są równolatkami. Tak, to to. To właśnie pokolenie twarde sucharki. Dokładnie. <grych> no dobra, no to dziękuję Ci, Siku. Również dzięki serdeczne. I żegnamy się. Miłego wieczoru, dnia, popołudnia, w zależności od tego, o jakiej porze słuchacie naszego podcastu i zapraszamy już niedługo na kolejny odcinek Alchemii Gier. 2.0. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Pięknie, pięknie, pięknie. Właśnie poszło lepiej niż się spodziewałem.